Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry, można się przysiąść? A pan w kółko, to samo pytasz. Kulturalny być chciałem. Zawsze to w podróży przyjemniej, jak człowiek, człowiekowi tym, no, nie, wilkiem. Człowiekiem chyba. A, pan taki obeznany jak ci nasi kuratorzy, a nawet w nasi pro. Prokuratorzy w sensie. No, prokuratorzy, no. O, oni teraz takcy bardzo przebojowi są. Jak nasz rząd, pełen młodych, wykształconych i z dużych miast. Przewieczmy lepiej ten przedział, taki zaduch tutaj, że... Panie, coś pan wyciągasz i wkładasz sobie do ust. A nie widzisz pan? Żelki. I nawet pan nie poczęstuje... Wracając do tych prokuratorów, to też właśnie słyszałem o takim jednym, wojskowym. Wyglądał jak porządny chłop, ale nasi ministrowie, szanownie nam panujący, mówią, że to dywersant. Coś pan powiesz, ale wyglądam na przejętego sprawą. Diversant i oszust, bo strzelał sobie w głowę i żyje. Specjalnie to tak znowu ten spisek tych spisu. Cholera, oni to zawsze te wybory przegrywają, a cały czas tymi mackami ośmiornicy coś tam robią. No i strzela im do łba, co i ruszy jakiś pomysł. Wiesz pan co, ja szerzej otworzę okno, żeby lepiej tu przewietrzyć, a pan też mi da odpocząć chwilę od siebie. No coś pan taki, no, no dobra, już wychodzę. No i masz. Nie trafiłem. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.